a na zegarach już ósma. Dwojka jesteś na miejscu. Bruno Coxey. A na miejscu jesteśmy i my, Monika Góral, Aleksandra Tykarska, Magdalena Wojtulanis i Małgorzata nieciecka mac Imieniny obchodzą dziś Filip, Leona, Helena, Arleta, Jaromir i Izaak. Proszę przyjąć od nas najlepsze życzenia. Dzisiaj Dzień Wolnej Sztuki towarzyszy mu hasło Obecność bez pośpiechu. To taka ogólnopolska akcja, która zachęca do zmiany sposobu zwiedzania muzeów z szybkiego na powolny. I to bardzo dobra Propozycja. Czas na kolejne kulturalne propozycje na weekend. Etnowieści i Monika Gigier. Dzień dobry. Dwór Skrzynki w Wielkopolsce zaprasza na spotkanie zaplątane historie Olędrów. Olędrzy to osadnicy, którzy od XVI do XVIII wieku zakładali w Polsce wsie, również w Wielkopolsce i choć zniknęli z krajobrazu Wielkopolski, szczególnie po II wojnie światowej, to ich dziedzictwo kulturowe, przestrzenne, historyczne wciąż są bardzo obecne. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki. Instytut Skrzynki współpracuje z Fundacją Holendry i Sceną Polską w Holandii i właśnie wynikiem tej współpracy podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną dwa krótkie filmy oraz wystawa fotografii Janusza Romaniszyna, które nigdy wcześniej nie były prezentowane. Film i fotografie dokumentują osadnictwo holenderskie i zapomniane cmentarze ewangelickie. Zdjęcia Janusza Romaniszyna, który był fotografem i fotoreporterem prasowym, pokazują, że historia tych miejsc wciąż trwa. Wydarzenie Zaplątane historie olendrów, projekcja filmów i wernisaż wystawy fotografii odbędzie się 19 kwietnia w Skrzynkach w Wielkopolsce. Start o godzinie 14.30. Wstęp wolny. Sezon festiwalowy powoli się zbliża, a jeśli komuś z państwa nie wystarczy rola publiczności, Paula Strumiło i Daria Kuszlik z festiwalu Folkowisko wychodzą naprzeciw z propozycją. Czym w zasadzie jest Folkowisko? Jest to absolutnie wyjątkowe wydarzenie. Można i poskakać na koncertach, pobawić się do samego rana poza koncertami, oferujemy też spotkania autorskie z ulubionymi twórcami literackimi oraz strefę Gorajeckiego Uniwersytetu Ludowego, która co roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczestników. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod nazwą Łukiem Karpat, a więc w naszych strefach warsztatowych, jarmarkowych czy strefy słowa nie zabraknie odniesień do karpackiej wędrówki, migracji, wielokulturowości. Aktualnie poszukujemy osób, które chcą współtworzyć z nami strefę warsztatową i strefę jarmarku cudów. Więc jeśli jesteś rękodzielnikiem, prowadzisz warsztaty związane z ludowością, czy tematyka karpacka nie jest Ci obca, koniecznie sprawdź nasze ogłoszenie na stronie internetowej folkowisko.pl lub wyślij do nas wiadomość na naszym profilu na Facebooku. Nabór do współtworzenia warsztatów na festiwalu Folkowisko trwa do 15 maja. Szczegóły na stronie folkowisko.pl. Sztuka, ruch społeczny? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czym jest buto, tym bardziej w niecałą minutę. Tego zadania podjęła się Sylwia Hanf, kuratorka i dyrektorka artystyczna festiwalu Butopolis. Butopolis Międzynarodowy Festiwal Sztuki Buto to warszawski festiwal i tego rodzaju wydarzenie w Polsce. Prezentujemy Buto, czyli awangardową, radykalną formę tańca, teatru tańca, teatru ciała, performansu, która powstała w Japonii prawie 70 lat temu. Inspiracją do jej stworzenia były także nurty awangardowe europejskie i amerykańskie, jak surrealizm czy dadaizm. Dlatego Buto jest sztuką transkulturową, ale też interdyscyplinarną. Zapraszam Artystów ze wszystkich kontynentów. Program tegorocznej ósmej edycji jest bardzo bogaty od Buterai w party, przez spektakle artystów z Japonii, Polski i innych krajów europejskich, po najnowszy film dokumentalny o Buto. Bardzo trudno powiedzieć, czym jest Buto to po prostu trzeba zobaczyć. Serdecznie zapraszamy. Festiwal jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa i Ministerstwo Kultury. A festiwal Butopolis rozpocznie się 15 kwietnia w pawilonie tańca przy Wybrzeżu Kościuszkowskim. Festiwalowe wydarzenia są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, a wstęp na nie jest dla wszystkich wolny. To wszystkie etnowieści na dziś. Kolejne za tydzień. Pięć minut po ósmej to czas, kiedy nasze płyty trafiają do państwa. Proszę do nas pisać poranek dwójki małpapolskieradio.pl, a już podaję rozkład naszych upominków dla państwa. Nasza płyta dodatkowa dziś to płyta maniuchy bigąd Porządki, a płyta tygodnia to płyta perfekcjonisty Jerzego Maksymiuka, którego urodziny świętowaliśmy nie tylko w dwójce, państwo składali życzenia maestro wspaniały koncert Filharmonii i dziś album z utworami Andrzeja Panównika, Wojciecha Kilara i Jerzego Maksymiuka właśnie w nagraniu orkiestry Symfonia Warszawia. Dyryguje mistrz, który obchodził przecież kilka dni temu 90. urodziny. Tytuł kompozycji, której usłyszymy, którą usłyszymy za chwilę przenosi nas na pogranicze Polski i Słowacji. Już zapewne państwo wiedzą, to będzie Wojciech Kilar i Orafa. To był ostatni moment na zdobycie naszej płyty tygodnia. Sinfonia Warsowia i Jerzy Maksymiuk. Płyta powędruje do pani Iwony Złodzi. Serdecznie gratulujemy, a płytę maniuchy bikont porządki otrzymuje pani Maria Znysy. Pani Maria napisała ciepłe słowa o płycie duetu Wicha Bikont. Bardzo lubię głos Maniuchy Bikont i uwielbiam teksty Marcina Wichy. Był kiedyś w mojej rodzinnej Nysie. Bardzo dziękujemy za wiadomość i za to wspomnienie. Tu dwójka jest kwadrans po ósmej. Dzisiaj Dzień Wolnej Sztuki, zapraszamy więc Państwa do Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Pomiędzy Morzem Kaspijskim a rzeką Amudarią znajduje się jeden z najrzadziej odwiedzanych krajów. To Turkmenistan. Kraj od wieków ulokowany na skrzyżowaniu cywilizacji, a kulturę Turkmenów, pejzaże znad Ashkabadu, i sceny z życia rodzinnego oddaje na swoich obrazach Władymir Pawłocki. Należy on do grona najwybitniejszych artystów z Turkmenistanu, a teraz jego malarstwo można oglądać w Warszawie właśnie w Muzeum Azji i Pacyfiku. Te obrazy zestawione są z twórczością jego córki, Ingi Pawłockiej. Z, tużko, z kustoszką i kuratorką w Muzeum Azji i Pacyfiku Karoliną Krzywicką spotkała się w tej sprawie Monika Kopcik. Rozmawiamy o wystawie Impresje Turkmeńskie, która prezentuje pracę Włodzimierza Pawłockiego i Ingi Pawłockiej twórców w Polsce zdaje się mało znanych, bo sztuka turkmeńska nie ma też aż tak dużej ekspozycji w Polsce. Co powinniśmy wiedzieć o Włodzimierzu Pawłockim? Tak się składa, że nasze muzeum, myślę, że jest jednym z nielicznych polskich muzeów, które posiada sztukę Turkmenistanu, prezentującą pracę artystów z tego mało wciąż znanego w Polsce kraju. W naszych zbiorach znajdują się właśnie prace Włodzimierza, czy też Władimira Pawłockiego. Artysty nie zwykle cenionego i znanego w Turkmenistanie. W jego pracach Moszowej znajdowały odbicie też wydarzenia historyczne spotykające Turkmenistan i Azję Centralną, ale także przemiany ustrojowe. Natomiast sporo miejsca Pawłowski poświęcił kontemplacji natury, Przedstawianiu przyrody Turkmenistanu. Często są to pejzaże bądź to małych miejscowości, wiosek, ilustracja otaczającej przestrzeni najbliższej, jego własnego domu, czy też w tych najpóźniejszych już latach prezentacja najważniejszych zabytków znajdujących się na ziemiach Turkmenistanu, takich jak mauzoleum Sultana Sanjara w Merwie, czy ważne meczety, jak chociażby ten zbudowany w Koktepe już za czasów pierwszego prezydenta niepodległego Turkmenistanu, a skończywszy na przedstawie po prostu współczesnych budynków rządowych, chociażby takich jak Pałac Prezydencki w Ashabadzie. On ilustrował, obserwował przestrzeń, która go otacza, naturę i to były tak naprawdę jego główny, można powiedzieć, temat czy główne tematy, które, do których wracał. One były podejmowane w taki specyficzny dosyć sposób, czyli fascynacja takimi zgeometryzowanymi formami, bardziej niż płynnymi liniami i też taką dosyć monochromatyczną paletą barw, skupiającą się na zieleni, szarości, beżu, one nie są skontrastowane, są takie spokojne, często ta kolorystyka wręcz podbija nostalgię, która bije właśnie z tych prac. Natomiast w naszych zbiorach jest kilka obrazów, które przyznam wzbudzają największy zachwyt, również i mój. Są to prace odwołujące się do takiej tematyki bardziej tradycyjnej, związane z obyczajami Turkmenów, gdzie są oni przedstawieni w strojach tradycyjnych, w których zresztą chodzą do dzisiaj. Te wszystkie stroje, które widzimy na obrazach Pawłockiego, Możemy też zobaczyć w naturze, na naszej ekspozycji stałej tuż obok, a zostały one podarowane przez jego córkę Inge Pawłocką, której pracę także możemy zobaczyć na wystawie. Wystawa prezentuje dwa pokolenia twórców turkmeńskich, ojca i córki. Córka zresztą pobierała lekcje u Włodzimierza Pawłockiego. Jakie obrazy kultury turkmeńskiej wyłaniają się z jej obrazów? Bo to jest już inne pokolenie. Pani Inga Pawłocka pobierała nauki najpierw u ojca, później także skończyła artystyczne y, uczelnie, natomiast jej pierwszym zawodem i takim powołaniem była jednak historia sztuki i większość i swojej zawodowej kariery jednak poświęciła badaniom nad twórczością artystów turkmańskich i pozostawiła po sobie wiele artykułów, też monografii artystów z tego kraju. Natomiast wyrastając w artystycznej rodzinie, można powiedzieć, że nie miała zbyt dużego wyboru, żeby temu malarstwu nie ulec. Tytuł wystawy Impresje Turkmeńskie odwołuje się też do pewnego wyobrażenia o kulturze Turkmenistanu. Wspomniała Pani, że to są prace z późniejszego okresu Włodzimierza Pawłockiego, czy tworzył je będąc w Aszhabadzie, czy to są prace, które powstały jako pewne wyobrażenie, czy właśnie nostalgia za tym miejscem, gdzie uczył się i gdzie spędził też część życia? On był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Turkmeńskiej i przez długi czas pełnił też rolę pod koniec lat 90. honorowego konsula Rzeczypospolitej właśnie w Turkmenistanie, z siedzibą w Aszchabadzie kiedy nie było tam polskiej placówki jeszcze dyplomatycznej. Jego relacje z Polską były bardzo silne. Wracając tutaj do pani pytania i tych impresji, myślę, że te obrazy powstawały przede wszystkim z natury, natomiast ich tematyka mogła odwoływać się często do wspomnień. I widzimy tutaj taką pewną nutę nostalgii za miejscami y, związanego z jego dzieciństwem, y, dorastaniem, właśnie ta nieskazitelna przyroda, często bardzo surowa, bo z tego też znany jest Turkmenistan, przoduje i dominuje w jego pracach, więc tytuł jest trochę może przewrotny, że są to impresje, ponieważ dla nas są to impresje z Turkmenistanu, więc jest to jakieś nasze wyobrażenie Turkmenistanu widzianego oczami artysty. To wystawa Impresje Turkmeńskie w Warszawie, w Muzeum Azji i Pacyfiku, ale wizytę można zaplanować jeszcze długo, długo, bo wystawa będzie dostępna do 24 maja. Dzisiaj jest okazji Dnia Wolnej Sztuki od godziny 12 w Muzeum Azji i Pacyfiku. Co godzinę będzie można wysłuchać prelekcji Karoliny Krzywickiej o strojach, amuletach i biżuterii kobiet. W programie Trasy Nieśpiesznego, przecież dzisiaj zwiedzania, znalazły się obiekty takie jak haftowana suknia z Palestyny, mongolski czepiec ślubny albo afgański czador i indonezyjskie ozdoby głowy. Karolina Cicha i Bart Pałyga z płyty wydanej w 2017 roku, płyta tatarska, doskonale znana słuchaczom dwójki i radiowego Centrum Kultury Ludowej. Skrynek i Podlasia przenosimy teraz uwagę do regionu małopolskiego. Ponad 300 wsi z bliższych i nieco dalszych okolic Krakowa i ich lokalne pieśni opisał w książce Dumy z Małopolskich Wsi Daniel Kibler z Muzeum Etnograficznego w Krakowie. To książka, gdzie znalazło się ponad 750 utworów, zapis tekstów i nut. Książkę wydało Stowarzyszenie Folklorystyczne Kuźnia z Igołomni, a autorem książki, a z autorem książki rozmawiała Magdalena z Zbyludwiśniewska. Usłyszałam takie zdanie, że był Kolberg, a teraz jest Kibler. Mamy parę przykładów ballady Pani zabiła pana, która ma tam prawdopodobnie rodowód średniowieczny. Jest parę innych starszych pieśni, ale są też ballady nowsze, bo one ciągle powstawały, jak to w życiu tych starszych jest mniej. Ja nie chcę przesadnie narzekać, ale muszę to powiedzieć. Kiedyś to się śpiewało. To były takie nasze ówczesne pudelki. Tak. Co ty myślisz o takim określeniu? Monika Dudek mówi, że to była kronika kryminalna. No właśnie, trochę też. Tak, zwłaszcza, że ballady, które mówią o zabójstwach, to jest mniej więcej pół tej książki. Czy to Pani zabiła pana, czy mąż zabija żonę, która była niewierna. Czy w takim razie nazwałbyś to czymś w rodzaju takiej kroniki dla niepiśmiennych, te pieśni, które powstawały? No nie wiem, czy bym to tak nazwał. Na pewno miały jakiś wyraz dydaktyczny, w pewnym sensie uczyły, żeby tego, o czym się śpiewa, nie robić. A dlaczego duma? Duma dlatego, że ludzie nie mieli określenia, które by nazywało te długie pieśni o zabójstwach, czy tam innych przygodach niecnych i... Duma to jest termin, który zaczęto używać w XIX wieku na te pieśni i nie, nie był to termin ludowy, tylko on funkcjonował wśród zbieraczy, a potem dopiero pojawiło się określenie ballada. Ja kojarzę taką ciotkę jeszcze miałem, już nieżyjącą, ze Bożyc i ona nazywała śpiewki, bez względu na tematykę. A kto przynosił te śpiewki? Czy to było tak, że po prostu obserwowano pewne wydarzenia i układano pieśni? Czy być może, zakładam, że znaczna część pieśni była po prostu przenoszona? No tak, te ballady wędrowały po świecie. No z wiatrem. I, mm -hmm. Jest nawet taka przyśpiewka, a skądże się bierze ta proszowsko śpiewa, wiatry ją przynoszą i z wodą przypływa. Nie do końca to jest gwarą zapisane, i tak też to powiedziałem, ale coś w tym jest, że wiatry ją przynoszą i wodą przypływa. I tak też przy baladach i przy innych pieśniach. Po prostu roznosiły się, czy to za pośrednictwem wędrownych śpiewaków, tak zwanych dziadów wędrownych, czy po prostu między ludźmi. Ludzie też w mniejszym stopniu niż dzisiaj, ale także też wędrowali, czy przemieszczali się, jechali na targ najczęściej, tam też mogli coś usłyszeć. Jest takie trudne słowo, kontrafaktura, czyli śpiewanie tekstu jednej pieśni na melodię... Innej pieśni. I wydaje mi się to być bardzo ciekawym zjawiskiem, zważywszy, że no tak, tutaj podjąłeś się tego, żeby przypisać konkretne pieśni do konkretnych wsi, ale czy to nie jest trochę tak, że w ogóle ta sfera śpiewania, ona się wymyka ciągle jakimś szufladką, gdzie chętnie byśmy je widzieli? Wymyka się, bo weźmy na przykład ballady a pieśni miłosne. Nie ma takiej granicy, którą byśmy pociągnęli i oddzielili ballady od pieśni miłosnych, tylko to jest pewne spektrum i tak naprawdę w zależności od tego, jak ktoś uzna. Ja mogę sobie uznać, że ta pieśń jest jeszcze balladą, ktoś inny może powiedzieć, że nie, nie, bo to już jest pieśń miłosna. A czy dałbyś nam jakiś przykład kontrafaktury? Ciekawszy taki... I nawet zabawny przykład na kontrafakturę to bodajże w Leksandrowej pod Bochnią śpiewali balladę o podolance na podorubiały kamień, na melodię Zocha Izbę zamiatała. Że tak powiem rozwala to system. Ja się zawsze śmieję z tego. Na po, na po, na podolu biały kamień, podo, podo, podolanka siedzi na nim, na podolu biały kamień, podolanka siedzi na nim. Z ponad 300 miejscowości na terenie Małopolski, ale także pojawiają się tutaj w tej książce pieśni z okolic Żywca. Skąd ty czerpałeś? pieśni, czy oprócz zbiorów, archiwów, do których zaglądałeś, czy także prowadziłeś badania terenowe, czy pukałeś od chałupy do chałupy i także w ten sposób pozyskiwałeś materiał do swojej książki? Tego pukania było dosyć mało. Głównie oparłem się tutaj o zbiory fonograficzne Instytutu Sztuki z Warszawy, Polskiej Akademii Nauk. Jest też sporo z Muzeum Etnograficznego, to są z kolei zapisy z początku XX wieku najczęściej, a te ispanowskie to lata 50. Z wielkiej akcji zbierania folkloru muzycznego. Tak. Ja sobie wypisałam, że ty zaglądałeś też do Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL, do Instytutu Muzykologii UAM, czyli Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i do Taśmoteki Pracowni Etnolingwistycznej UMCS w Lublinie. Myślę o tym, że to potężny materiał. Czy to jest tak, że ty pracując nad tym, a wiemy o tym, że to od, w ogóle od wielu lat zbierasz folklor muzyczny, czy ty miałeś... Jakieś takie naprawdę świetne odkrycia dla siebie? Nie spodziewałem się na przykład, że znajdę w archiwum Muzeum Etnograficznego rękopis z pieśnią u naszego pana czy Córki we dworze. Bo jest to pieśń, którą Kolberg w pieśniach ludu polskiego zamieszcza w kilku wariantach, w tym... Z dwa chyba są z krakowskiego, a w późniejszych materiałach już nigdzie tego nie ma. No a w muzeum znalazł się zapis gdzieś z Brzeska chyba. A czy tematycznie miałeś też jakieś zdziwienia? Miałem jedno wielkie zdziwienie, bo jak w 22 roku zacząłem po prostu przepisywać sobie te dumy, jakieś tam nutki pomału robić do tego i opierałem się... Na tym, co wiedziałem o balladach wtedy. A potem trafiłem na książkę Katalog Polskiej Ballady Ludowej autorstwa Elżbiety Jaworskiej. No i mi się świat trochę wywrócił i musiałem przebudować wszystko Jaworska dokonując tej klasyfikacji wyróżniła... Ponad 120 nawet. No właśnie. Nawet. I te wątki... Y, Ale oczywiście so... były tam zabójstwa, tak. y, tragiczne wypadki. Mm -hmm. Na tej właśnie podstawie opierałem się przy tworzeniu dum i takie są rozdziały w książce, jak zabójstwa i potem są wątki, czyli na przykład pani zabija pana, albo śmierć obojga kochanków, dziewczyna popełnia samobójstwo, albo zbójcy napadają furmana. I to są te wątki, które Jaworska wyróżniła. Ja tam ewentualnie coś dodałem, na przykład ballady dziadowskie albo historyczne, albo też o ballada o Kowalisze, która kazała Czeladnikowi zabić swojego męża. Te pieśni, dzięki tobie, wracają z powrotem do ludu. Czy ty czujesz na sobie odpowiedzialność? Czuję. I to w sumie niemałą, bo od razu mogę przestrzec, jak każda ballada przestrzega, to ja też przestrzegam. Żeby, no bo wiadomo, że będą z tego korzystać na szczęście ludzie z zespołów regionalnych, czy z grup śpiewaczych, czy różne kapele, ale ostrzegam, że są tutaj różne i melodie, i, i pieśni, teksty, które niekoniecznie będą dobrze ocenione przez komisje artystyczne na, na przeglądach. Są na przykład nowsze jakieś, czy podmiejskie, czy nie takie stricte ludowe, jakie byśmy chcieli słyszeć z tego najstarszego repertuaru. Jeśli i państwo chcieliby zacząć śpiewać pieśni z Małopolski, jak państwo słyszeli, niekoniecznie zawsze wesołe, to ten rodzaj podręcznika można otrzymać pisząc przez media społecznościowe do wydawców Stowarzyszenia Kuźnia z Igołomni. Powodzenia, a my także mamy coś dla państwa. Bo czas na naszą folkową płytę poranka. To album zespołu Czereśnia. Koncert za tydzień w polskim radiu, a płyta może trafić do państwa nieco wcześniej. Tej propozycji towarzyszy Zagadka. Zespół Czereśnia współpracował m.in. z Biblioteką Narodową. Jaki był efekt tej współpracy? poranek dwójki radio.pl Czekamy na Państwa odpowiedzi, a teraz jeszcze raz zespół Czereśnie, zespół, który śpiewa dzieciom, między innymi o ich ulubionych dinozaurach. Po dalekich bezdrożach biegnie wielki dinozaur Jak zobaczy, to cię zje, więc nie możesz Ruszać się Łapię, tego zje, więc najlepiej Połóż się Żadna strata Więc możemy z górę skakać Zespół Czereśnie postraszył nas trochę obecnością dinozaurów na ulicy. Płyta do zdobycia dla naszych słuchaczy, szczególnie pożądana pewnie przez tych słuchaczy młodszych. Poranek dwójki radio.pl to adres, na który proszę napisać odpowiedź na pytanie konkursowe. W jakim projekcie z Biblioteką Narodową współpracował zespół Czereśnie, a efektem tej współpracy była oczywiście... Płyta. Czekamy na odpowiedzi. Tymczasem 19 minut pozostało do godziny 9. Słuchają Państwo dwójki. Trzecia część sonaty fortepianowej D Dur Józefa Haydna i gitarzysta klasyczny Andrew Wilder, który dokonał autorskiej transkrypcji dzieła Haydna na gitarę. Kwadrans przed dziewiątą, wyglądam przez okno, gdzie coraz więcej słońca, a wraz z wiosną w sobotnich porankach wykiełkował nam nowy cykl etnobotaniczny. Będą to opowieści o relacjach między ludźmi, a roślinami i związane z tymi relacjami tradycje. Będzie o słynnych czerwonych muchomorach, leczniczej mocy pokrzywy i rumianku, aż po tajemnicze rośliny o podwójnym obliczu, jak ukochana przez niektórych atropa belladonna, czyli pokrzyk wilcza jagoda. Tematy związane z etnobotaniką nie mają końca. Dzisiaj pierwszy odcinek naszego nowego cyklu. Herbarium Ludowe. Przednówek. Dzisiaj słowo używane rzadko. Kiedyś przednówek był czasem budzących dreszcz niepokoju i niepewności. Do wyczerpania zapasów zimowych, do momentu, gdy na polach i łąkach wyrastało tylko to, co dało się zjeść. Czasem przednówek trwał cztery, a czasem i pięć miesięcy i był to problem ciągłego głodu, ale także niedożywienia i wszystkich zjawisk kulturowych, które temu towarzyszyło. Obecnych w zbiorowej wyobraźni, szczególnie wiejskich społeczności. Jak ten czas przeżywali nasi przodkowie? O tym w pierwszym odcinku cyklu Herbarium Ludowe. Naszymi przewodniczkami po etnobotanicznym świecie są Małgorzata sąsiadek Szczerbowska i Elżbieta Skrzymowska. Rośliny, przednówka, Słowo przednówek zawiera w sobie człon przed. Jest to coś, co zapowiada coś, co się wydarzy. Podobnie brzmi słowo przedwiośnie. To jest również coś, co jest przed, okres przed właściwą wiosną. zbiegał się z przedwiośniem. Przedwiośnie to fenologicznie coś innego niż astronomiczna pora roku. Pory roku fenologiczne wyznacza nam rozwój niektórych z gatunków roślin, które są gatunkami wskaźnikowymi. Przedwiośnie wyznacza nam kwitnienie leszczyny, zwłaszcza chodzi tutaj o rozkwitanie żeńskich kwiatów, ponieważ leszczyna jest krzewem o kwiatach rozdzielnopłciowych, oraz kwitnienie podbiał. Jeśli obserwujemy, że te dwie rośliny kwitną, mówimy, że rozpoczyna się przedwiośnie. Tak jak już powiedziałam, zbiegało się to w czasie z okresem przednówku, który był bardzo trudnym okresem dla polskiej wsi. Przednówek był takim czasem oczekiwania, oczekiwania na rozwój roślinności, na wreszcie jakieś plony, choćby o zimę, które dopiero na wiosnę się pojawiały. Przednówek był synonimem niedostatku, głodu. Czekano, aż coś wreszcie wyrośnie, aż będzie można jeść. Dlatego w tym czasie ogromne znaczenie dla ludności miały rośliny z łąk i lasów. Takie, które można było jeszcze zebrać, takie, które dopiero wychodziły, wczesnowiosenne. Ponieważ, no nie oszukujmy się, głód często towarzyszył naszym przodkom. Zbierano oczywiście zapasy, ale nie było, nie było lodówek. To przechowywanie było bardzo utrudnione. Miernej jakości były te zapasy, ponieważ zboża i ziemniaki, które były głównym tutaj pożywieniem, trzeba było racjonować. Owoce i warzywa często były nadgniłe, zwiędłe, kiełkujące, więc nawet jakość tego pożywienia, którego było mało, była słaba. Najpopularniejszym jadłem w tamtym czasie był chleb ale że mąki zbóż też było mało, ponieważ to zboże potrafiło zmarnieć, butwiało, zjadały je myszy i owady, to trzeba było jakoś uzupełniać to. Najczęściej mielono żołędzie, siekano zioła, takie jak pokrzywa czy lebioda, liście tataraku, nawet korę brzozową, nasiona sosny, wyki dodawano do takiego chlebka. Zdarzało się, że z biedy nawet dodawano obierki z ziemniaków, glinę, lub opiłki drewniane czy nawet popiół drzewny. A cóż tam za jedzenie na tym weselu? Są na wodzie grzybienie to moje jedzenie. Na wodzie to moje jedzenie. Niektóre z tych roślin, które były dodawane do chleba, ludzie. Ponownie, tak jak wspominałyśmy o tym w poprzednim odcinku, pewnie nie mieli świadomości tego, ale te dodatki powodowały, że poprawiało się trawienie albo w jakiś sposób właściwości odżywcze tych roślin jednak wzmacniały organizm, ponieważ w okresie głodu i niedożywienia mocno osłabia się nasza odporność. I taką rośliną dodawaną do chleba w okresie głodu i przednówka, kiedy brakowało już mąki, było na przykład zmielone kłącze perżu. Peż był jedną z roślin, którą jadano na przednówku. I okazuje się, że kłącza perzu zawierają dużo inuliny. Obecnie inulinę stosuje się jako dodatek do probiotyków, jako prebiotyk, czyli to jest taki polisacharyt, który powoduje, że poprawia nam się skład tej mikroflory jelitowej. Więc to trawienie też było wspierane. Wspominałyśmy też o liściach pokrzywy, które były dodawane do chleba, ale pokrzywę również jadano jako potrawkę, dodawano do zup, okrasę do ziemniaków, jeśli te ziemniaki oczywiście udało się przechować, bo tu już mówiłyśmy, że ta technologia przechowywania żywności no, była trudniejsza niż w dzisiejszych czasach. Pokrzywa to jest, można powiedzieć, takie naturalne superfood, ponieważ liście pokrzywy zawierają wyjątkowo dużo białka, mają bardzo dużo witaminy C, beta-karoten, mają bardzo dużo potasu, wapnia, więc przeróżne też minerały. Jest to bardzo odżywcza roślina, wspierająca też odporność naszą ze względu na dużą zawartość tej witaminy C, więc te dodatki w jakiś sposób też działały wzmacniająco i leczniczo. Takich roślin wykorzystywanych do jedzenia, do jakoś uzupełnienia sobie diety szukano oczywiście po lasach, po łąkach, wysyłano często dzieci na takie zbiory. No, nierzadko kończyło się to źle zatruciami, ponieważ no, dzieciaczki też z głodu potrafiły zjeść cokolwiek, co znalazły, więc wykorzystywano na przykład owoce dzikiej róży, owoce berberysu. Bardzo popularną rośliną była komosa, nazywana lebiotką, lebiodą, łobodą. Jest ponad 13 różnych nazw tej rośliny, takich regionalnych, co wskazuje na ogromną popularność jej i bardzo bogate wykorzystanie. Ponieważ ten okres głodu był dość długi, mówi się, że nawet do 25 kwietnia, oczywiście to jest taka umowna data świętego Marka, ponieważ były powiedzenia nawet świętego Marka nie ma co włożyć do garnka. Mówiono Również, że jeżeli starzec przeżył marzec, to będzie żył. Była to kwestia w braku pożywienia i tego, że niestety tutaj była kolejność i dorośli dzieci jedli wcześniej, a niestety osoby najstarsze dostawały najmniej tego pokarmu. Ten czas głodu oczywiście zależał od tego, jaki mieliśmy rok poprzedni, ile tych zbiorów udało nam się przechować przez zimę, no i oczywiście od bogactwa rodziny. No, ci najbiedniejsi to jedli ten chleb z gliną, a ci bogatsi mogli sobie pozwolić na coś, coś troszeczkę lepszego. Lebiotkę dodawano do zup, dodawano do kasz, robiono sałatki z tego żywiono się także podbiałem. Sama nazwa podbiał nawiązuje do tego, że spód liści tej rośliny ma taki biały nalot, czyli pod spodem jest biała i ludowe nazwy również do tego nawiązują, ponieważ mówiono na tą roślinę białkuch, podbielina, ale również nawiązywano do charakterystycznego kształtu liścia podbiału, który wygląda trochę jak odcisk kopyta, więc roślina miała ludowe nazwy ośla stopa albo liczko. Podbiał był też jadany Podobnie jak szpinak, te liście parzono, gotowano, dodawano do sałatek, do chleba, jeśli była taka możliwość i jadano też kwiaty. Więc podbiał to była jedna z tych pierwszych roślin, które w ogóle były dostępne już jako zielenina. Tak? Nie tylko jako zapasy, ale jako to, co, co po prostu tyle, co wyrosło na wiosnę. Bardzo często wykorzystywane były też soki. Soki z brzus, soki z grabów, również nawet sok klonowy u nas pozyskiwano. Najpopularniejsza była brzoza i ta oskoła popularna, którą do dzisiaj też miewamy w sklepach, bardzo ubogacała naszą dietę. Zbierano również pałki szerokolistne i kłącza i nawet te nasionka, także wszystko co się dało, wszystko co było jadalne w jakikolwiek sposób, koraz brzozy czy żołędzie, było spożywane, ponieważ nie było Zupełnie nic innego do jedzenia. O roślinach przednówka opowiadały Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska. W przyszłym tygodniu opowieść o roślinach i wiankach. Cykl Herbarium Ludowe przygotowuje Patrycja Cisz, a my czekamy i na państwa etnobotaniczne sugestie, refleksje i opowieści. Poranek Dwójki małpa.polskie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 Przez całe życie uważałem muzykę wokalną za podrzędną w stosunku do instrumentalnej i nigdy nie miałem jej za wielką sztukę. Takie poglądy wyznawał Robert Schumann jeszcze w latach 30. XIX wieku w dekadzie fortepianu. Zdumiewająca odmiana przyszła w roku 1840 roku upragnionego małżeństwa z Klarą Wick. Ten rok okazał się w twórczości Roberta Schumana momentem prawdziwego wybuchu pieśniowego gatunku. Stał się ikonicznym w jego biografii rokiem pieśni. Jak do tego doszło? Jakie były dalsze tego konsekwencje w twórczości Schumana? Tego dowiedzą się Państwo z szóstego odcinka cyklu Giganci. Zapraszam w niedzielę o 14.00. Andrzej Sułek. Autopromocja